Na polu w Chrząstowie nie tylko rzepak, nie tylko kukurydza, ale również pszenica, nasza czołowa uprawa zbożowa. Tym razem doradcy Timak Agro mówią o nawożeniu, a nie o ochronie. I my skupimy się również na nawożeniu, które teoretycznie wcale trudne nie jest, ale w praktyce diabeł tkwi w szczegółach. Przetestowaliście ileś kombinacji tego nawożenia jakie wnioski? Na wnioski będzie trzeba poczekać do żniw. Na dzisiaj to, co możemy zobaczyć, to lepiej rozwinięty system korzeniowy w uprawach które są na naszych produktach zdrowsza, lepiej rozwinięta blaszka liściowa. Jesteśmy na poletku pszenicy jarej. Ona się jeszcze nie wykusiła, tak więc na dobrą sprawę nie możemy zobaczyć jak ten kłos wygląda, ale już, już liść flagowy jest na wierzchu. Jeżeli chodzi o produkty, to sprawdzaliśmy tutaj nasze produkty dolistne i dolistno-doglebowe. Dolistne to Ferti lider Tonic i Fertilider Vital, doglebowe starter oraz nawozy granulowane i nawozy do, do mieszania z jeżeli chodzi o nawóz do mieszania z rsm był to Brio-S, a nawozy granulowane to był Top NPS 49 oraz Sulfamo N-Process. Top Eurofertil, Top NPS 49 w swoim składzie ma 3% azotu, 22 fosforu, 24 siarki, 29 wapna i 0,15 boru. Czyli on już w swoim składzie ma jeden z widzianych pierwiastków siarkę. Siarka jest niezbędna do tego, aby jak najlepiej wykorzystać azot. Właśnie, bo o siarce pamiętamy w rzepaku. Tak a w zbożach jest. wcale nie. Tak, a, a siarka właśnie jest y, produktem, który odpowiada nam za to, ile się faktycznie tego azotu pobierze. I jeszcze jest trzeci pierwiastek, y, magnes, ale idąc dalej jest i czwarty, wapna, tak? I Te wszystkie pierwiastki mamy właśnie w y, NPS ie podane i dlatego na kontroli dodawaliśmy właśnie produkty, które zawierają pojedyncze z, z tych produktów. tak? Y, głównie chodziło o pokazanie jaki wpływ ma siarka na, na, na y, efekt plonowania y, pszenicy jary. Spodziewać się możemy, że będzie miał y, duży wpływ, udowodnicie to na doświadczeniach, a z danych historycznych, literaturowych, jaki powinien być to wpływ? Z tego, co do tej pory przez te kilka lat zaobserwowaliśmy, jest to wzrost plonu około 500, nawet do 800 kg z hektara. Dzięki właśnie zastosowaniu technologii t Agro w postaci przeróżnych produktów, przeróżnych ich kombinacji. A jak tu ochrona wyglądała? Bo pszenica wygląda elegancko, więc albo nic jej nie gryzło, albo była bardzo dobrze chroniona. Jako t Agro zajmujemy się głównie nawożeniem, a jeśli chodzi o ochronę, to były tu takie środki jak Mustang, Amistar, Artea oraz Cerone. Tak? Tylko te cztery były podane. I wystarczyło. Wystarczyło, jeżeli jest uprawa dobrze odżywiona, no to jest bardziej odporna na, na wszelkiego rodzaju stresy, na wszelkiego rodzaju patogeny, choroby. A czy można powiedzieć o wpływie jakiegoś konkretnego pierwiastka na tą właśnie odporność? Bo to w sumie tak jak człowiek, gdy człowiek najedzony, wypoczęty, to nie łapie go każda z brzegu infekcja. Czy, czy, czy można skonkretyzować jakiś konkretny składnik pokarmowy, czy to raczej kompleks? Tutaj jest do pełnego odżywiania jest potrzebny komplet składników pokarmowych. Tak naprawdę można podać azot. tak Zrobimy ładną, zieloną roślinę, ale ona będzie giętka. Pierwsza, lepsza olewa, ona nam się położy. Do, do twardości łodygi potrzebny jest wapń. Tak? Dlatego też w naszych produktach w Eurofertile to 39 49 jest wapń. Dodatkowo bor nam wpływa za magazynowanie cukrów, tak? czyli późniejszego białka w, w ziarnie. Magnez czy też siarka, która jest w naszym nawozie, również wpływa za przyswajanie za wbudowanie tego azotu przez tę roślinę jest twardsza, grubsza, lepszy liść flagowy i to wszystko nam potem odbije się w, dodatnie w plonie. Czy można nawozić metodą taką, że kupujemy nawóz pod daną roślinę i kropka, czy... Raczej należałoby sprawdzić, co tak naprawdę w glebie mamy, ile ta roślina nam potrzebuje i monitorować na bieżąco sytuację. W ogóle podstawą nałożenia powinna być analiza gleby, czyli co tak faktycznie w ziemi mamy, jakie mamy zawartości składników pokarmowych, ile jest tam fosforu, ile potasu, ile fajnie żebyś, elementy. Fajnie jeszcze wiedzieć, tak, ile mamy azotu, zrobimy takie badanie wczesną wiosną. Dodatkowo też na, na, na te składniki ma wpływ pH gleby. To właśnie od pH gleby zależy nam ile faktycznie jest dostępnych. Tak? Wiemy o tym, że im niższe pH, tym gorsza dostępność fosforu, potasu, azotu, ale znowu lepsza mikroelementów. Czyli jeżeli zadbamy o to pH, jeżeli to pH będziemy mieli w granicach 6,5 czy 7, no to makroelementy, czyli azot, fosfor, potas, siarka, wapń będą dostępne, ale znowu musimy się szczególnie zastroszczyć o mikroelementy, czyli mieć mangan, żelazo, bor, molibden. Tak więc no... Diabeł tkwi w w szczegółach, dbając o jedno, no niestety gdzieś zapominamy o drugim. Tak więc nie da się jedną technologią zrobić wszelkich upraw. Każda z nich ma dany pierwiastek, in, daną potrzebę inną. I musimy wiedzieć, ile tego pierwiastka naprawdę mamy, a ile go trzeba wnieść. Dokładnie, musimy wiedzieć, jakie są w ogóle potrzeby rośliny, jaki plon zakładamy, ile mamy w ziemi i niedobory po prostu uzupełnić. Tam chodzi o odżywianie roślin, a nie o nawożenie gleby.